Specjalnością, w której zasłynął Zośka, był wyrób marmolady. Co prawda i on w początkach zimy wzorem większości buków pracował jako szklarz, ale sezon szklarski skończył się. Trzeba było rozejrzeć się za nowym źródłem zarobkowania. I wtedy powstał pomysł założenia fabryki marmolady. Oto w pokoju Zośki siedzą wokół wielkiej misy pracownicy fabryki obierając i krając jabłka, marche Fira Barbar, Matka, siostra, Urka, Czarny Jaś, Jacek Tobędzki i Leszek Zieliński. Jacek od paru miesięcy bardzo zbliżył się z Zośką. Jest pierwszym w życiu Zośki przyjacielem. Jego zdolności, inteligencja, hard zdobyty wskutek trudnych warunków domowych imponowały Zośce. Pociągała zaś wielka subtelność. Imponowała także umiejętność i zamiłowanie do przelewania na papier swoich i wspólnych myśli oraz treści pochłanianych masowo książek. Czego tam nie było w notatkach Jacka i to, że człowiek może zostać takim, jakim chce i uwagi o honorze, myśli o bohaterstwie, o potrzebie ofiar i to, jaki musi być żołnierz Polski – uwagi o roli rozumu i uczucia, a także o błędnej przezeń ocenie Zośki jako kierującego się wyłącznie rozumem. Teraz wspólnie prowadzą wytwórnie marmolady. W domu Zośki tak jest dobrze, że każdy pomysł pracy zarobkowej, tutaj właśnie zakotwiczonej, wydaje się doskonały. W fabryce marmolady rozmawia się o wszystkim. Nigdy jednak o sprawach organizacyjnych buków, choć do fabryki coraz więcej zagląda kolegów. Dom Zośki przyciąga jak magnes. Czy to działa atmosfera wzajemnej życzliwości, otaczająca całą tę rodzinę? Czy to przyciąga młodych ludzi obecność Hanki i Urki? Być może działa powód i jeden, i drugi. Niewątpliwie wszakże oddziałuje także powód trzeci. W owym czasie przywódcze własności Zośki rozwijają się i wzmagają. Wokół jego osoby zaczyna się koncentrować samorzutnie cała gromada buków. Tak samo samorzutnie ze strony Zośki wzrasta troska i poczucie odpowiedzialności za cały zespół. Osoba Zośki zaczyna spajać buki czymś bardzo mocnym i bardzo trwałym. Ale wszystkie te i tym podobne zajęcia zarobkowe i dorywcze prace społeczne nie dawały ani Zośce, ani Alkowi, ani Rudemu, ani ich kolegom poczucia stałości. To wszystko nie to. Szukano więc nowych dróg i nowych czynności. Kiedyś cały zespół buków związał się z działalnością stołecznego Komitetu Samopomocy Społecznej, w którym dział młodzieżowy objął profesor Domański. Zeus. Kiedy indziej wzięto na siebie wielki trud porządkowania mogił żołnierskich. I to i tamto było bezpośrednio pożyteczne, ale na dnie wszystkiego wciąż leżała niepewność. Czy to jest jednak to, o co chodziło? Stosunkowo najsilniej związali się w tym przejściowym czasie z pracą komórki więziennej, tak zwaną komórką Andrzeja. Praca w komórce więziennej. Była pierwszą służbą Buków na rzecz podziemnych sił zbrojnych, których ramieniem w więziennictwie warszawskim była komórka Andrzeja. Charakter tej pracy, jak to często bywał u pani służby, łączył w sobie dużą odpowiedzialność i nudę. Chłopcy rozdzieleni zostali na niewielkie zespoły według dzielnic. Całością dowodził Zośka. Każda dzielnica miała swój lokal, na który co dzień przychodziło kilka lub kilkanaście drobnym makiem zapisanych grypsów więziennych. Karteczki te kurierzy rozwieść mieli po mieście i doręczyć adresatom. Ponieważ zaś adresaci z reguły nie oczekiwali ani karteczek, ani nieznajomych listonoszy, o kłopotliwe nieporozumienia było nietrudno. Robotę w komórce więziennej rozpoczęto w marcu 1940 roku. Trwała ona do czerwca. Potem zakotłowało się coś na górze, karteczek zapisanych drobnym makiem było coraz mniej, rowery całymi dniami zaczynały stać bezczynnie. W końcu czerwca buki rozstały się z komórką więzienną. Trwałą zdobyczą z tej służby było zawiązanie przyjaźni między bukami i panem Jankiem, ich bezpośrednim przełożonym w komórce więziennej. W drugiej połowie 1940 roku i w początkach 1941 roku na pierwszy plan wybiło się w zespole Buków samokształcenie. Właściwie już od października 1939 roku uczyli się i dyskutowali. Jedni z pierwszych w Warszawie zorganizowali komplety matematyki, fizyki oraz cykle dyskusji historycznych i światopoglądowych. Ale w tym właśnie czasie, na przełomie 1940 i 41 roku ogarnęła ich istna pasja nauki i dyskutowania. Jakby na przekór ponurej rzeczywistości, wbrew nastrojom paniki, jaka ogarnęła Warszawę na skutek olbrzymich łapanek do Oświęcimia, przeprowadzonych w sierpniu i wrześniu 1940 roku. Wbrew beznadziei politycznej spowodowanej katastrofą Francji wbrew strasznym warunkom ciężkiej drugiej wojennej zimy. Wbrew temu wszystkiemu młodzi ci ludzie z zaciętym uporem co dzień odrabiali samym sobie wyznaczone przydziały naukowe i parę razy w tygodniu organizowali wieczory dyskusyjne. Cóż za fantastyczne fluidy napełniały atmosferę pokojów, w których zbierała się ta gromadka, Jaka przekora biła z dyskutowanych tematów w stosunku do rzeczywistości. W tygodniu, w którym Hitler odbierał defiladę w Paryżu i w całej Europie ludzie chodzili ze spuszczonymi głowami, ci wariaci, zawiesiwszy ścianę mapami, rozstrząsali sprawę wcielenia do Polski Prus Wschodnich. Gdy przechodzić zaczęły pierwsze wiadomości o masowych zgonach w Oświęcimiu, po obszernym rozważeniu sprawy jednomyślnie zajęli stanowisko, iż w polskiej walce przeciwko zbrodniarzom pruskim należy bezwzględnie unikać metod hitlerowskich, a zachować rycerskie, polskie obyczaje. Wreszcie któregoś mroźnego dnia, gdy woda w mieszkaniu pozamarzała w dzbankach, a para buchała z ust przy każdym oddechu, urządzili poranek szopanowski. Tak oto bezgraniczna wiara młodości, wiara w siebie samych, wiara w naród, wiara w słuszność polskiej sprawy i w najwyższą sprawiedliwość kazała tym młodym ludziom traktować całą otaczającą ich rzeczywistość jako coś bardzo nierealnego i przejściowego. W tym też czasie Zośka, Alek, Rudy i kilku innych wstąpiło do szkoły budowy maszyn imienia Wawelberga. Uczyli się starannie, choć nie była to szkoła, do której by uczęszczali w czasach normalnych. W każdym razie była to szkoła i normalna nauka. Dawała więcej niż komplety, szczególnie gdy się lekcje uzupełniało samokształceniem i naciągało profesorów na dodatkowe wyjaśnienia. Uczenie się, dyskusje światopoglądowe Wycieczki, kolportaż, zajęcia zarobkowe, doraźne służby na rzecz tej czy innej komórki podziemnej. Wszystko to zajmowało całe dnie. Dawało poczucie, że się spełnia swe obowiązki. Ale dyskusje nam się coraz częściej nie kleiły. Chcieliśmy coś robić, robić z przeświadczeniem, że jest to robota warta całkowitego oddania się jej. Tych parę zdań napisał, wspominając te czasy, Zośka. I oto stała się rzecz, której wszyscy pragnęli. W marcu 1941 roku trafili wreszcie na właściwy tor. Związali się z akcją małego sabotażu, prowadzoną przez organizację podziemną Wawer, która stanowiła wówczas czoło otwartej walki z okupantem w kraju na odcinku szczególnie istotnym, odcinku oddziaływania niezależnej polskiej myśli na najszersze rzesze narodu. W okresie szczytowych powodzeń Niemiec, w okresie największego wzrostu ich potęgi, udany, dowcipny pomysł propagandowy wytwarzał ten szczególny nastrój Warszawy, który ją będzie charakteryzował przez całą okupację. Nastrój niczym niezmąconej wiary w słuszność własnej sprawy i kipiarskiego stosunku do tak zwanych tymczasowych. Nowa robota otworzyła chłopcom okazję do prawdziwie czynnej służby w pracy niepodległościowej. W przyłączeniu się do akcji Wawra nie pośredniczył już Zeus. Na parę miesięcy przedtem, wypełniając rozkaz głównej kwatery szarych szeregów, ruszył do Wilna w celu nawiązania kontaktów z harcerstwem wileńskim. Ruszył i ślad po nim zaginął. Młodzi ludzie przez długie miesiące i lata odwiedzali po tak przez nich lubiane mieszkanie Zeusa i przyglądali się po dawnemu, cudom jego podróżniczych zbiorów, rozmawiając całymi godzinami z samotną, starszą panią, która wciąż jeszcze czeka.